Kłania się Akademickie Radio Luz na 91, 6 FM. Słuchacie audycji Maszczy Życia i dzisiaj w audycji porozmawiamy sobie o jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, growym wydarzeniu, zwanym też growymi Oscarami, czyli The Game Awards. Tak jak miłośnicy kina, tak i miłośnicy gier musieli wstawać w środku nocy, albo nie wiem, zarwać w ogóle całą noc, tylko po to, żeby móc obejrzeć na żywo to, co się działo w Ameryce, bo poza oczywiście galą rozdania nagród, jedno z tych miejsc, w których właśnie można jakieś głośniejsze rzeczy przedstawić się światu graczy, tak jak na przykład to ma to miejsce na E3. Tak jest, tegoroczne The Game Awards naprawdę nas rozpieściło, jeśli chodzi o ilość trailerów, ilość nowości. Znamy też przede wszystkim zwycięzców e, tegorocznego plebiscytu e, The Game Awards, także jeśli jesteście ciekawi, co tam się działo, to zostańcie z nami. Adam Berdzik, Miłosz Szymczak, gramy do 12. Jak mogły się potoczyć losy ludzi, którzy pracują nad obecnym Falloutem, gdyby, gdyby, gdyby na przykład tego nie zrobili i spiknęli się z ludźmi, którzy robili te stare Fallouty? Tak, czyli te najbardziej klasyczne, na przykład jak Fallouta 1. No nie wiemy, co by się stało, ale wiemy, jak wygląda najnowsza gra właśnie ludzi, którzy stworzyli Fallouta pierwszego, czyli właściwie rozpoczęli tą całą legendę, e, którą Fallout 76 skutecznie próbuje dzisiaj niszczyć, chyba, chyba się ze mną zgodzisz, drogi Miłoszu. Tak. W każdym razie tak, pokazano nową grę studia Obsidian Entertainment, mianowicie The Outer words Czyli jeśli sobie zobaczycie trailer, czego, do czego was serdecznie zachęcam, to na pewno zobaczycie tam bardzo mocne nawiązania do serii Fallout. Ja też się zobaczyłem trochę nawiązań do serii, serii Borderlands, ale nie wiem, to może tylko e, moje odczucie. W każdym razie patrząc na to, jak reagują fani w internecie, chociażby na Twitterze, to wszyscy mówią, no to Bethesda teraz e, trzęsie portkami, mówiąc kolokwialnie, bo ten tytuł, czyli The Outer Worlds, naprawdę ma szansę tutaj pozamiatać. No fabuła jest iśnie hollywoodzka, bo główny bohater, nasz protagonista budzi się w statku kosmicznym po hibernacji i musi się zmierzyć z tym, co po przebudzeniu napotka. Tak samo się działo w różnych filmach, nawet w obcym można powiedzieć, że ci pasażerowie się budzą z tej hibernacji, z tego snu. No nie spodziewali się tego, co zostali po przebudzeniu. Myślę, że jak najbardziej ta gra i fabuła ma przyszłość i na pewno pokaże nam zupełnie co innego, inną jakość niż to, co obserwuje no tak, dzisiaj że, BTS. No. Zwłaszcza, że twórcy na początek w ogóle, na początek samego trailera mówią, że popatrzcie, jak wygląda gra twórców pierwszego oryginalnego Fallouta, czyli ewidentnie tutaj to jest nawiązanie do problemów, czy właściwie katastrofy, jaką jest dzisiaj Fallout 76. chyba Najsłabiej oceniana gra tego roku. E, wszyscy mówią o ogromnym rozczarowaniu, tymczasem Obsidian tutaj, jak czy na białym koniu wjeżdża. Nie martwcie się drodzy fani e, RPG-ów. Jesteśmy my, twórcy pierwszego Falauta i przywrócimy RPG-om e, ich należne miejsce po tym, jak właśnie chociażby Fallout, czy, czy w ogóle Bethesda ostatnio e, niespecjalnie sobie e, z tym radziła. Kolejną grą, którą wydaje mi się już, że powinniśmy wspomnieć, jest moim zdaniem bardzo ciekawy tytuł. Scavengers, czyli po polsku byśmy powiedzieli może nie był pieszcy, tylko grabieżcy. Grabieżcy, zbieracze, Zbieraczek. coś takiego też tego określenia używa. No i to jest gra, która troszkę się, może czerpie może troszkę z Frostpanka. No tak wygląda jakby troszkę czerpała faktycznie. Nie sądzę, żeby się tym inspirowała, bo pewnie powstawały mniej więcej w tym samym okresie, tylko że Scavengers wydają się być troszkę więksi. No gra, która polega m.in. na przemierzaniu świata, który w wyniku dziwnych anomalii zlodowaciał, więc tam przetrwanie się sprowadza bardzo często do tego, żeby utrzymać się ciała odpowiednio, ale ta gra też zawiera elementy kooperacji, więc możemy je nawet z kilkoma dokładnie. Tak. Powiedzmy, przede wszystkim podstawową różnicą między Scavengers a Frostpunkiem jest to, że Frostpunk jest oczywiście grą, powiedzmy, że survival strategiczną, jak survival RTS, jak mówią, mogą mówić o tej grze sami twórcy. Tutaj będziemy mieli do czynienia z grą akcji chyba, trzeba by powiedzieć, trochę przygodową, tak? Gracze dobierają się w czteroosobowe oddziały, przymierają mapę, e, konkurując z innymi graczami, którzy są e, na tej mapie. E, no oczywiście też są NPC, znowu tutaj nawiązuję do Fallouta 76, nie chyba nie odpuszczę tej grze już nigdy. E, świat jest oczywiście podobnie jak w Rozpanku, sam świat jest wyzwaniem, tak? E, mamy mrozyk, trzeba e, uważać na temperaturę ciała. E, kolejny raz polecam e, YouTube, polecam trailer, bo wydaje mi się, że ta gra e, ma bardzo duży potencjał. Potencjał do namieszania na rynku, wprowadzenia jakiejś świeżości przede wszystkim, e, bo znudziły nam się chyba te survivale z, z zombie, e, nawet troszkę te wojenne. Tymczasem przyszedł czas właśnie na z, globalne zlodowacanie, co obecnie e, przy tych wszystkich konferencjach na temat, e, na temat zmiany klimatu e, ma jak najbardziej sens i się sprzedaje. No i jeszcze jedna rzecz, którą zaledwie muśnięto e, na konferencji, nie na konferencji, a na gali rozdania na Game Awards, e, no bo Bioware w końcu wyszedł z cienia ze swoim nowym tytułem. Znaczy Bioware to właściwie tutaj o dwóch grach należałoby powiedzieć o BioWare, bo przecież jest Antem jeszcze w drodze. Dowiedzieliśmy się, że całkiem niedługo już będzie można zagrać w betę, ale ty mówisz o nowym Dragon Age'u. Tak, który doczekał się zaledwie teaser trailera, czyli właściwie kilkudziesięciu sekund, które nie mówią nam o tej grze totalnie niczego. No niestety, faktycznie zostają nam tylko domysły, czytałem różne komentarze, że ludzie wychwycili na przykład, że, na pra że prawdopodobnie zagramy tym samym bohaterem, co może nie tyle, co w niesławnej, ale no nie do końca udanej inkwizycji jednak. E trzeba nadmienić, w każdym razie Bioware, faktycznie dwa duże tytuły szykuję, wspomniany już przeze mnie Antem. Teraz, e teraz mamy tego... Dragon Teraz mamy tego Dragon przepraszam bardzo, oczywiście. No i nie wiem, no liczę, trzymam kciuki, bo e czy należy pamiętać, że kto jest właścicielem Bioware, czyli niesławne dzisiaj elektronicznie które który znany jest z tego, że jeśli jakiś projekt się nie uda, to oni nie mają większych problemów ze skasowaniem studia, pamiętajmy, że ostatnią grę Bioware, czyli Mass Effect Andromeda no, została przyjęta bardzo chłodno, to powiedzieć bardzo, bardzo łagodnie. Chyba, żeby pominąć kwestię animacji i tak dalej. W każdym razie Dragon Age z tego czasu przecież miał konkurentem być ogromnym dla Wiedźmina III, więc trzymamy kciuki, że tym razem dorówna Wiedźminowi wykonaniem, myślę, że może historią, bo to zawsze była mocna strona tej serii, przynajmniej od początku, jeżeli pamiętamy starsze. Wydania, myślę, że tych gier, które zapowiedziano podczas The Game Awards jest sporo, więc na razie skończymy z tymi trzema tytułami, za chwilę wracamy z kolejnymi. Jeśli interesujecie się troszkę grami komputerowymi, ja zakładam, że jeśli nas słuchacie, to troszkę grami komputerowymi się jednak interesujecie, to na pewno pamiętacie grę, która ostatnio, czy ostatnimi czasy, czy w ciągu ostatnich dwóch lat właściwie wywołała naprawdę, naprawdę ogromne kontrowersje związane ze swoją no, marną jakością, brakiem kontentu i ogólnym e, złym podejściem w studia, jeśli chodzi o komunikację z graczami. Mówię tutaj o grze No Man's Sky. Tak, ona nawet e, przebiła Fallouta 76, a raczej Fallout e, swoją wpadką jeszcze nie przerósł No Man's Sky. Znaczy wydaje mi się, że oczekiwania wobec No Man's Sky może nie, nie tyle, że nie były takie duże, ale no, nie było to studio z taką e, historią jak Bethesda, tak? E, no Man's Sky nie, nie jest Falloutem powiedzmy sobie szczerze. W każdym razie bardzo dużo graczy, bardzo wiele sobie po tej grze obiecywało. E, mówiąc... Trochę Sean Mary. Odlicywał graczom dokładnie Niesławny Sean Murray W każdym razie, proszę państwa, wraca Sean Murray Wraca Sean Murray, wraca Hello Games z najnowszą grą e, Pod tytułem pod tytułem The Last Campfire. Przy czym e, trzeba powiedzieć, że tym razem chyba biorą siły na zamiary, czy mie mierzą siły na zamiary, mierzą. tak? E, ponieważ e, gra ma być wydana pod szyldem Hello Games Short, czyli nie ma być tak wielka, ogromna, nie wiadomo jaka jak e, No Man's Sky, a raczej ma być miłym, ciekawym e, przeżyciem i grą taką prawdziwie indie, więc e, można zakładać, że tym razem e, uda im się zrobić coś naprawdę fajnego. Tak, znaczy, nie, no, po, przy, trzeba oddać No Man's Sky, że tak. po tych dwóch latach e, faktycznie jest zupełnie inną grą. No, do, w kategorii The Best Ongoing Game teraz. Co, jest, co jest dla mnie naprawdę niesamowite i o ile bardzo, bardzo się sparzyłem przy No Man's Sky i nie zamierzam po niego jednak sięgać mimo wszystko to faktycznie opinią No Man's Sky, że, że włożyli kupę pracy no szkoda, że dwa lata im to zajęło, no ale zostawmy to, w każdym razie tak będzie nowa gra, dosyć dosyć niezrozumiale wygląda fabuła, żeśmy też oglądali sobie tutaj e, trailer. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że będziemy grali e, niedopałkiem drewna z, z ogniska. E, tytułowego. Tak, tak jest, tytułowego, który posu, poszukuje sensu życia. Podróżuje przez dziwną krainę, zamieszkałą przez dziwne istoty. E, on sam wygląda dość e, ciekawie, bo to nie jest zwykłe drewno, tylko drewno z taką czapką, która sprawia, że wygląda jak te iłoki, tak? Z, tak, z, żeśmy się śmiali, że faktycznie osób. zaraz zaatakują i zniszczą gwiazdę śmierci. <laughs> e, tak, no w każdym razie tutaj trochę Hello Games się zabezpiecza, faktycznie nazywa to Hello Games Short, czyli e, nie będzie to tytuł e, rozmachem jakby próbującym dorównać e, No Man's Sky, e, tylko taka sympatyczna gra przygodowa z jakimś przesłaniem tak, tymczasem zostajemy w, przy grach, które teoretycznie miały być przygodowe, a tutaj wychodzi coś zupełnie innego bo czegoś się spodziewałem po grze na temat serialu Stranger Things od Netflixa, no tego, że jeszcze za czasów, gdy Telltale istniało były plany, żeby wypuścić w ich stylu grę, która właśnie może być może powtarza, a raczej robi spin-off do, do serialu bardzo znanego i myślę, że całkiem ciekawego, tymczasem gra, która powstanie na bazie tego serialu będzie czymś zupełnie dla mnie niespodziewanym tak jest, bo jak, jak popatrzycie sobie na tytuł, to brzmi on tak Stranger Things 3 The Game. Czyli, czyli właściwie tutaj żeśmy się zastanawiali, o co chodzi? Czy wy poznamy tam fabułę trzeciego sezonu? Czy może e, trzeci sezon będzie w jakiś sposób powiązany? No bo się nie ukaże e, w ogóle. Grą. Trochę tak sobie myślę o Grze o Tron, gdzie książki przestały wychodzić, czy wychodził sam serial. Może tutaj też tak stwierdzono, że o, już nie robimy serialu, zrobimy trzecią część jako nie wierzę w to, nie wierzę, żeby, żeby Netflix zdecydował, że no, jednak nie robimy chyba najgło naszego najgłośniejszego i najle najlepiej ocenianego serialu w o, ogóle. No chyba tak nie ten. To naprawdę jest na pierwszym miejscu Stranger Things? Kurczę, nie znam y, rankingów, ale no, patrząc na to, jak się mówi o tym serialu i jak właściwie, kiedy, kiedy mówimy o serialach Netflixa, i tych najlepszych serialach Netflixa. No, ja w sumie masz chyba rację. Na pierwszym miejscu było Stranger Things, bo widziałem ranking, w którym trzecie miejsce zajął, y, niestety zrezygnowali z niego Daredevil. O tak, ale to jest chyba problem z Disneyem i może na inną audycję. Temat w każdym razie takie, Stranger Things. Dosyć nietypowo będzie to wyglądało, bo 8-bitowa grafika. No może nie 8, bez no no dobra, 16. 16-bitowa grafika. Rzut izometryczny, no widoczne piksele jak najbardziej, jakby wyobraźcie za taką grę naprawdę z lat 90 Netflix zapowiada, że to będzie gra, tutaj cytat na wszystkie platformy, czyli właściwie możemy się domyślać, że zagramy i na konsolach, i na komputerach, no Netflix nie jest ekspertem na w gier, Switchu, więc mógł... Ale popatrz, będą też komórki z systemem Android albo z iOS-em, czyli. Ja um, myślę, że poleciał Netflix trochę, on się nie zna do końca na rynku i być może. Troszkę chyba no, poleciał. No być no, może dobrze. myśląc o wszystkich platformach, on na myśli, nie wiem, PS, Xboxa i PC. Być może, ale w każdym razie, widzimy, komentujemy to, co żeśmy zobaczyli na trailerze i moim zdaniem, jeśli się na taką pełnoprawną grę Stranger Things z naprawdę um, ogromnym budżetem, no to tutaj do tego na pewno nie dojdzie. Niemniej. Um, Wydaje mi się, że ten Stranger Things 3 The Game, jak się brzmi tytuł gry, naprawdę jest intrygujący, zwłaszcza ta trójka w tytule dla mnie, który no, czeka na trzeci sezon na Netflixie, a tymczasem być może gra wyjaśni mi albo pomoże mi zrozumieć jakieś aspekty serialu, którego do, które nie są wyjaśnione. No nie przykład. wiem, ta rozwa rozwałka w trailerze troszkę no, w, w ogóle mi się nie skojarzyła z e, serialem, który e, trzymał nas w napięciu i raczej nie prezentował jakiejś e, walki krwi, a bardziej tajemnice. Ale dobrze, że powiedziałeś o walce i krwi, bo chyba musimy przejść w tym momencie do nowego Mortal Kombat. Mortal Kombat, który po tej wersji dziesiątej, która była oczywiście po rzymsku napisana X-em, bo to taka moda dzisiaj jest, iPhone no, zrobił tak samo, wypuszcza jedenastkę, która tym... No razem... jeszcze nie wypuszcza, zapowiada 11 Zapowiada, no wypuszcza, zapowiada... W przeszłości wypuści, która ma się ukazać, to ciekawe, również na Switchu, więc w końcu porządna biotyka poza tymi Pokémonowymi pokkenem będzie dostępna na małych, przenośno-domowych konsolkach i myślę, że tutaj Mortal Kombat jak najbardziej ma szansę się odnaleźć, bo to bardzo łatwo będzie po prostu postawić konsolkę na stole, wyjąć Joy-Cony i pograć z kolegą. No, w końcu jakaś gra, która będzie się sprawiała na Twitchu poza e, Zeldą. Boże, na Twitchu, na Switchu, przepraszam bardzo Fajną na pewno informacją, ciekawą informacją Że wcale nie będziemy musieli na nowego Mortala tak długo czekać Bo znamy już datę premiery To jest 23 kwietnia, także Także już całkiem niedługo na wiosnę będzie można Sobie zobaczyć jak sprawuje się Chyba najbardziej znana marka Jeśli chodzi o bijatyki Tak mi się wydaje przynajmniej Tak, będzie można znowu wyrywać kręgosłupy, mam nadzieję, że pozostanie Funkcja, która prześwietli nam yy, Ciała przeciwników Fatality, brutality, wszystko się zgadza więc y, 3, 2, 1, fight! Ledwo co, oderwaliśmy się od najnowszej części Far Cry z numerem 5, gdzie walczyliśmy z e, dziwną sektą, tym hrabstwie Hope, które z tym afikcyjnym ja się nie mylę, a tymczasem e, twórcy gry zapowiedzieli już e, może nie kolejną część, bo to by było trochę może przesa przesada, ale kolejną część historii. Właściwie można by powiedzieć, że troszkę spin-off e, Far Crya 5, bo e, miejsce akcji zostaje to samo, Przenosimy się znowu do hrabstwa Hope. E, tyle, że tym razem twórcy rzucają nas w e, taki koniec świata właściwie, post-apokalipsy. No zapowiadane post przecież przez, przez, przez tę sektę, więc y myślę, że dopiero swego apokalipsa przeszła, a no my musimy sobie tam poradzić w tym świecie. E, tak jest, także jeśli graliście w Far Crya piątkę, który moim zdaniem był bardzo udany, jak na Far Crya naprawdę bardzo, bardzo fajnie się przy nim bawiłem, tutaj wskakujemy, y stajemy się jednym z ocalałych, jednych z ocalałych z tej apokalipsy. Podobnie jak w Far Cryu 5 możemy rekrutować postacie niezależne, żeby nam pomagały. A ty, a naszą naszymi głównymi przeciwnikami tym razem nie będzie e, sekta religijna, tylko dwie złowrogie bliźniaczki. Ta gra również ukaże się niedługo, bo już 15 lutego, czyli w pierwszym kwartale można powiedzieć przyszłego roku. Myślę, że ta data jest tak krótka od premiery gry, bo oczywiście mamy tutaj samą lokację, tylko po prostu po pierdeknięciu tak bomby. To nie jest Fallout 6 w każdym razie. To nie jest Fallout 6, ale jeśli pamiętacie, taki był ciekawy spin-off ala lata 70 do Far Cry'a 3, to tutaj podobna rzecz. Mamy... Ja z kolei kojarzę jeszcze Sensorow, które też miało taki swój spin-off na tej samej mapie, ale w powiedzmy, takim piekielnym świecie, więc myślę, że jest podobny pomysł tutaj. Jeśli chodzi o korzystanie z pomysłów, to chyba jeszcze musimy powiedzieć o jednej grze, która wydaje mi się, że nie tylko mi, ale jak zobaczycie sobie trailer bardzo wam się skojarzy z tegorocznym hitem niewypałem chyba należy, by tak powiedzieć, od Microsoftu. Mówię tu o Sea of Thieves, a grą, która bardzo, bardzo, bardzo mocno e, czerpie z tego tytułu, przynajmniej tak jak mówię, zobaczcie sobie trailer, jest gra pod tytułem Atlas. E, jest to gra twórców, należy powiedzieć, bardzo udanego Ark Survival Evolve. Nie wiem jak ma się pogoń z dinozaurami, z piratami i walkami na morzu, ale myślę, że tutaj akurat może być większy sukces tego tytułu, jeśli chodzi o no niewielką, mało, bardzo branżę gier, w której wcielamy się w piratów, bo za Zaczęło się, myślę, ta nowa moda od Assassin'a IV, później się pojawiła no, typowy multiplayer od Microsoftu i tutaj y, mamy szansę na coś, co będzie świetnym połączeniem jednego i drugiego. Tak jest, już jakby znowu się zwrócę w kierunku tego trailera, no bo na nim oczywiście opieram swoją, swoją opinię. Tutaj y, ewidentnie samego kontentu, czyli tego, czego najbardziej brakowało w No Man's Sky, y, będzie pełno. Już żeśmy widzieli e, bitwy morskie, oczywiście już żeśmy widzieli potwory, e, które będzie można chociażby tak jak w przypadku Krakena w Sea of Thieves tutaj też takie będą, tylko że e, wszystko wskazuje na to, że będą po prostu dopracowane, a nie tylko wystającymi mackami z I wody. Będzie na ich więcej różnych, a nie takich samych. No, no chociażby. Także jeśli bardzo wam się podobał pomysł Sea of Thieves, bo na przykład mi się strasznie podobał pomysł na Sea of Thieves, no jednak wykonanie nie było dobrze, to gra pod tytułem Atlas e, na, pewno, na pewno powinna zostać zwrócić waszą uwagę, zwłaszcza, że tutaj też będziemy mieli do czynienia z grą MMO, czyli bardzo wielu graczy będzie mogło naraz swoim, swoim statkiem pirackim dowodzić. No mam nadzieję, że ta gra będzie miała takie ciągłe wsparcie, bo Ark jednak był e, mimo wszystko celowany jako taka gra, którą się wypuszcza, e, chwilę wspiera i potem przechodzi do kolejnego projektu. W Tutaj mamy do czynienia jednak z MMO, które musi mieć cały czas działające serwery, no i które musi cały czas dokładać, jak mówisz, nową zawartość, żeby nie znudzić graczy którzy po iluś set bitwach morskich mogą po prostu mieć dosyć. O, dobrze, że set po kilku bitwach morskich w przypadku Sea of Thieves. Ja tylko jeszcze dodam, że bardzo ważne jest to, że na Atlas nie będziemy czekali rok, bo będziemy czekali raptem tydzień, bo już 13 grudnia gra pojawi się na Steamie. Zdaje się, że jeszcze w wersji Early, early Access, także e, będzie można sobie ją wypróbować i zobaczyć na ile twórcy Ark e, tutaj temu pirackiemu zadaniu sprostali. W każdym razie, jeśli nie chciało wam się oglądać, gali The Game Awards, no to zapewne jeszcze nie wiecie, kto tam zwyciężył w poszczególnych kategoriach. My wam te tajemnice zdradzimy już za chwilę. Jeśli chodzi o The Game Awards, to powiedzieliśmy już sobie o tym, jakie gry zostały tam pokazane, jakie trailery mogliśmy zobaczyć i naprawdę e, wydaje się to nad wyraz ciekawe, ale nie powiedzieliśmy sobie o tym, Dlaczego, właściwie, co jest istotą całej gali, czyli to, jaka gra dostała wyróżnik gry roku 2018? Oczywiście, zostawimy sobie na koniec, jak to zwykle bywa, żeby napięcie rosło i na końcu złowić całą tajemnicę. Tak samo zresztą było teraz, jak mówiliśmy o różnych grach zapowiedzianych podczas The Game Awards, a dopiero teraz przechodzimy do konkretów, można tak powiedzieć. I Ja zacznę od tych najmniej istotnych, niek zdaniem niektórych kategorii, bo zacznę od kategorii np. Na najlepszej gry Indie, którą, w której nagrodę zgarnęło Celest. Konkurencja była silna, było bardzo fajne Dead Cells into the Bridge twórców FTLa, czy chociażby Return of the Obra Dean, świetna przygodówka twórców Papers, Please, która zresztą została nagrodę w innej kategorii. Tymczasem tutaj e, oczywiście zgarnęło ten tytuł Celeste, świetna retro platformówka w pixel arcie, e, która okazała się na wielu platformach, w tym na Switchu, gdzie się bardzo fajnie sprawdza. Ona też zdobyła nagrodę w kategorii Games for Impact, gdzie są gry mm, mówiące o jakiejś ważnej kwestii społecznej. Nie będę wam tu wiele zdradzał, gra lest, w której wspinamy się na szczyt pewnej góry, wstrzelając w dziew dziewczynkę o imieniu Madlen. To wszystko jest do sprawdzenia przez was osobiście. I jeszcze może tylko powiem o kategorii, którą troszkę tu z Adamem gardzimy, bo to jest kategoria gier mobilnych, tak, ale prawda. no nie można tej, prze tej kategorii, kategorii przeoczyć, bo w niej się znalazły gry, które są naprawdę bardzo fajne i niczym nie pominają tych słabych takich tytułów e, free-to-playowych, bo tutaj na przykład... Można mieć Diablo Immortal? Shots <laughs> Coś w tym stylu, bo tam no, przecież e, pojawiły się też takie tytuły jak Fortnite mobilny, czy PUBG Mobile, ale one tej nagrody nie zdobyły, mogły sobie szukać w innych kategoriach. Tutaj nagrodę zdobyła świetna wizualna opowieść, tak zwany Visual Novel o tytule Florence. Naprawdę bardzo ładna przede wszystkim, ale też ciekawa popularnie gra, którą serdecznie polecam. Jeśli lubicie za to gry wieloosobowe, zakładam, że lubicie, bo jednak granie po sieci to teraz jest numer jeden, chociaż nie zapominajmy oczywiście o grach dla pojedynczego gracza. W każdym razie, jeśli chodzi o najlepszy multiplayer, to tytuł zdobyła gra fenomen chyba należałoby powiedzieć. Gra, która swego czasu biła wszelkie rekordy, dalej znajduje się na absolutnym topie. Gra, która nawet miała swój mały epizod podczas Mistrzostw Świata w Rosji, tak? kiedy piłkarze po e, bramki odtwarzali tańce z tej gry, bo mówię tutaj oczywiście o Fortnite. Cie. Fortnite, cie, który o dziwo przebił plarnością swojego jakby protoplastę, bo co by nie ukrywać, to PUBG wprowadziło Battle Royale na ten taki poziom światowy, gdzie wszyscy zaczęli się tym interesować. Tymczasem Fortnite, mając epika potężnego za plecami stworzy no, stworzył coś zupełnie niespodziewanego i wprowadzając nowe mechaniki na bieżąco dokładając nową zawartość, zaskarbił e, sobie e, naprawdę miłość e, graczy, jest milionów milionów graczy. graczy, którzy cały czas na no, te serwery oblegają. E, myślę, że tutaj nagroda jest jak najbardziej zasłużona, ale Fortnite zdobył nagrody w kategorii najlepszej gry e sportowej, chociaż e, moim zdaniem ma zapędy przecież na takie zadatki na grę e sportową. Tutaj e, no, inny tytuł który myślę, że też jest dość oczywisty. E, to prawda, zgadzam się z tobą, że Fortnite jak najbardziej zadatki ma, ale jeszcze do gry sportowej troszkę mu, mu brakuje. A tytuł najlepszej gry sportowej dostała gra, wydaje mi się, że troszkę niespodziewanie, bo nie jest to ani CSGO, chyba jakby najbardziej oczywista rzecz, LOL i, i Dota, tylko dostałem tytuł gry, najlepszej gry sportowej roku, został Overwatch. To jest chyba ostatni tytuł od Blizzarda, który jeszcze nie wzbudzał żadnych kontrowersji, bo Diablo Immortal już niestety tak fajnie może przyjęte nie być. Overwatch, bo ta, ta gra została właśnie najlepszą grą esportową. Myślę, że naprawdę sobie na to zasłużył i naprawdę Blizzard przykłada akurat ręce wciąż do tych swoich tytułów. Overwatch nie, nie jest wyjątkiem. Ja w nie jestem kwestii. przekonany, czy Blizzard akurat to jest najlepsza gra esportowa, ale ewidentnie fani i eksperci się nie do do końca ze mną zgadzają, także gratulujemy Blizzardowi, przynajmniej zakończą ten rok z jakimś pozytywnym aspektem, a nie zostanie tylko ten niesmak po prezentacji Diablo Immortal. Dobrze, moi państwo, chyba zbliżamy się powoli do, do końca naszej audycji, więc należałoby ujawnić to, jaka gra zdobyła tytuł gry roku. Tylko powoli, bo było. ja na przykład e, miałem propozycję, że to może być jedna z tych dwóch gier. God of War albo Red Dead Redemption 2. Obie zgarnęły myślę, że sporo nagród w różnych kategoriach. I zacznijmy może od Red Dead Redemption 2, który miał nagrodę na przykład w kategorii Najlepsza Narracja. Akurat tam Dziki Zachód naprawdę stwarza spore możliwości dla dobrej fabuły, dla dobrej narracji i Red Dead Redemption 2 e, nie bez powodu tam się znalazł, ale on również dostał nagrodę w kategorii Najlepszego Występu Aktorskiego. To znowu trochę filmowa kategoria, której również się odnalazł i jeszcze jedna kategoria, w której ja akurat bym się go nie spodziewał, najlepsza ścieżka dźwiękowa. A ja bym się ja się nie dziwię, grając w Red Dead Redemption 2, o ile ja mam lekkie zastrzeżenia co do fabuły i moim zdaniem trochę czasami takiego sztucznego przedłużenia tego wszystkiego. Ja miałem problemy, troszkę się nudziłem miejscami w Red Dead Redemption 2, ale jeśli idzie o muzykę, to tutaj e, żadnych, e, żadnych problemów nie zgłaszam. Naprawdę e, brawo, Rockstar, dobraliście to idealnie. Ale powiedzmy sobie jeszcze o największym konkurencie, czy właściwie jednym z największych konkurentów do tytułu gry roku, czyli God of War. Ja jeszcze trochę naciskałem na Spider-Mana, ale okej, okay, faktycznie God of War był nominowany w większej ilości kategorii, chociażby w takiej kategorii jak najlepsza reżyseria. Najlepsza reżyseria, czyli znowu kategoria trochę filmowa, ale faktycznie też się dziwię, czemu akurat spider się nie znalazł w tej, w tej czołówce, bo przecież sam sposób prowadzenia gry no jest mocno filmowy, to jest gra, w której się wcielamy w postać z filmu. Myślę, że tutaj było prawie, że oczywiste, że to Spider-Man zgarnie ten nagrodę, tymczasem God of War, który przetransformował się na zupełnie inną grę, zdobył serca tych ludzi, którzy widzieli go jako grę mocno filmową. No dobrze, panie Miłoszu, chyba nie ma co przedłużać, pozwolisz, że ja zrobię fanfary, a ty ogłosisz grę, która zdobyła ten upragniony, najważniejszy tytuł roku 2018. Uwaga, robię fanfary, I! God of War. Tak jest, God of War grą roku 2018. Sony udowadnia, e, czy właściwie potwierdza dominację w tym roku absolutnie. E, zbiera, może nie wszystko, ale najważniejsze nagrody e, Rozbija bank, e, trafiają tak. do Sony. Gratulujemy e, God of War. No to chyba, chyba wynik mówi sam za siebie. Jak najbardziej udany reboot serii, e, bo przecież zmieniliśmy klimaty z greckich na nordyckie I to był dosyć chyba, nie tyle co ryzykowny, ale taki no, wyzywający ruch. Takie duże wyzwanie chyba stało przed twórcami Godowora, żeby przenieść Kratosa tak z tego jego domu, którego wszyscy zna, znamy z tej Grecji do Norwegii, do mitologii nordyckiej. Myślę, że tu nie tylko sama gra wniosła dużo do zdobycia tej statuetki, ale też sposób, w jaki twórcom udało się nie tylko przenieść klimaty gry, ale całkowicie zmienić przebieg rozgrywki i mechanikę, no bo jednak stare God to były takie mocne siekanki na Playstation z wieloma quick time eventami, tymczasem tak jak Lara Croft stała się poważniejsza, taki tutaj Kratos trochę wydorośla, można no, przede wszystkim masyna. Masyna, tak, tak masyna, tak, masyna którego, którego no. Dokładnie, co prawda z tym synem no, na początku gry przynajmniej żyje tak, chłopcze, chłopcze, przynieś mi to, chłopcze, podaj mi to, chłopcze. I to aż stało się chyba memiczne troszkę swego czasu, ten boy, jak to mówi Kratos, w każdym razie tak, gratulujemy, e, gratulujemy God of War, wydaje mi się, że o ile ja ciągle tak po cichu liczyłem na spider to jednak God of War e, jako całość. Tutaj faktycznie zasłużenie zdobywa tytuł The Game Awards Game of the Year 2018 Award. Tymczasem my już będziemy już z nami żegnać, ponieważ dochodzi godzina 12. Pamiętajcie, że możecie tę audycję usłuchać w formie podcastu, jeśli coś przeoczyliście i że będzie można nas usłyszeć znów ponownie już za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Byli z wami przez ostatnią godzinę Miłosz Szymczak, Adam Berdzik. Do usłyszenia. Cześć! Cześć.